Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 81 W Oronierzu umarło niedawno dwóch wygnańców. Joachim Leśniewicz, rodem z Podola, wojownik i kwatermistrz Wojska Polskiego z 1831 roku posłany do Syberii za udział w Stowarzyszeniu Ludu Polskiego, które uorganizował Szymon Konarski. Żona jego, zacna niewiasta, pragnęła dzielić los męża i prosiła gubernatora o paszport do Syberii. Ten jej stanowczo odmówił pozwolenia, lecz niezrażona przyjeżdża tajemnie do Petersburga nie znając języka i po wielu staraniach wpuszczoną została do ogrodu pałacowego w Chadczynie, wówczas gdy się tam car znajdował. Gdy obok niej przechodził, padła na kolana i jako o największą łaskę prosiła o pozwolenie mieszkania w Syberii wraz z mężem. Car przyjął prośbę i kazał jej w Moskwie na rezolucję oczekiwać. Czekała biedna kobieta w największej niepewności i boleści i doczekała się pozwolenia. Pojechała więc do męża do Irkucka, gdzie z nim dzieliła losy wygnania. A gdy z Irkucka Joachima przenieśli do Woronierza, ona z nim się udała i na jej ręku roku 1800 52 zmarł kochany mąż, którego uzacniła miłością i cnotliwem poświęceniem. Joachim należał do najczynniejszych obywateli. Działania jego patriotyczne rozpoczęły się na wiele lat przed 1831 rokiem. Był on bowiem wówczas członkiem Towarzystwa Patriotycznego, bardzo czynnego. Na Wołyniu i Podolu, w sprawie wyjarzmiania narodu oddawał się całą duszą, światły i prawy, kochany był przez wszystkich i zasłużył sobie na piękne wspomnienie w historii naszej niewoli i na pamięć w sercach ziomków. Drugi wygnaniec, zmarły w Woronierzu, był Leopold Jarzyna z Owruckiego, Posłanym był wraz z bratem księdzem Narcyzem Jarzyną za sprawę Konarskiego do kopalni Nerczyńskiej. Leopold, potem przeniesiony do Woronierza, tu umarł. Człowiek godny także pamięci. Kordaszewski ze sprawy Konarskiego więziony z Kijowa do kopalni w mieście Orle zadusił się kajdanami, a Leonard Łebkowski, zacny obywatel i patriota, wkrótce po aresztowaniu umarł w więzieniu w Kijowie. Brat zaś jego, Edward Łebkowski, umarł w Astrachaniu 1840 roku. Niedawno Niemirowski i Kosakowski obaj ze sprawy Konarskiego z Irkucka przeniesieni zostali do Tambowa, a Adolf Roszkowski, którego zacna żona za przykładem Leśniewiczowej udała się do Syberii i dzieliła los męża, przeniesiony do Kaługi. Tak nie ma prawie jednego miasta – Znaczniejszego moskiewskiego W którym by nie było Naszych wygnańców Wiatka gubernia rozdzieloną jest Na jedenaście powiatów Których punkta centralne są W miastach Wiatce, w Słobockim Nad rzeką Wiatką W Orłowie nad rzeką Wiatką W Kotielniczach Nad rzeką Wiatką W Nolińsku Blisko rzeki Wiatki Urżumie nad rzeką Wiatką, Małmyszu nad rzeką Szoszmą, w Ełabudze nad rzeką Kamą, w Głazowie i w Sarapule nad rzeką Kamą, słynnym z wyrobu trzewiku. Zakordowanem więc weszliśmy w Jacką gubernię. Drogę mieliśmy bardzo nieprzyjemną. Musieliśmy bowiem brnąć przez kałuże i błota. Przytem deszcz padał i przemoczył nas. Ciągnąc się na łańcuchu niepodobna jest ominąć błota lub przekroczyć. Trzeba było leść sam środek z stóp też każdego wytryskują błotne fontanny, każdego od stóp do głów okryły płynną warstwą brudnej cieczy. W korduwanowie okuli mnie na ręce wcisnęli ciasne obrączki, które wpiły się w ciało i kaleczą je za każdym szarpnięciem łańcucha. Miałem więc dzisiaj bardzo smutną podróż. Droga przechodzi przez obszerny las. Wsie budowane są na polanach, wokoło nich trzebią lasy i zamieniają je w pola. Wsie przy trakcie zamieszkałe są przez Moskali, a w głębi lasów położone przez Wotiaków. W jednej wsi spotkaliśmy gromadę wotjaków Kobiety zaczesują włosy w poprzek czoła, które je obejmują niby przepaska, a na skroniach skręcone w grube loki oryginalny wyraz nadają twarzy. Nad czołem noszą wysokie czułka, oprzyte czerwoną materią z przodu wklęsłe, wybite są srebrnymi pieniążkami. Z wierzchu zaś czułka spuszcza się na plecy welon z tejże materii, którą czółko jest obite. W końcu obszyty długiemi frędzlami. wotjaczki podobnie jak i tatarki, noszą spodnie, zresztą ubiór ich niczym się nie odznacza. Mężczyźni ubierają się po moskiewsku. Wotjak jest niski, postać ma krępą i silną, w plecach szeroki, włosy ma blond i rudawe, oczy niebieskie i bez wyrazu cerę białą. Z fizjonomii jego i z ruchu wyziera głupowatość i tchórzostwo. Zdolności umysłowe posiadają w bardzo małym stopniu, są bowiem tępi i niepojętni. Trudno obejmują myślą przedmioty oderwane, a przytem są nieprzemyślni i niezręczni, mało mówią i są bardzo bojaźliwi i pokorni. Jeżeli we wsi Wotjackiej w głębi lasów schowanej pokaże się żołnierz, uciekają przed nim, szczególnie kobiety, jak przed rozbójnikiem. Usposobienia mają łagodne i umiarkowane. Jeżeli sami między sobą znajdują się i bawią, wybuchają nieraz szumną wesołością. Obcych się wstydzą i powstrzymują przed nimi zapędy do ochoty. Pracowici i posłuszni są zarazem lękliwi i nieporządni, rzetelni i niegościnni. Pijaństwo między nimi bardzo się rozszerzyło. Rekruci wotjacy w wojsku nieprędko i z trudnością uczą się moskiewskiej mowy, lecz jeszcze trudniej jest nauczyć ich dobrze robić bronią. W ogóle wotjacy są najgorsi żołnierze i w obcych stronach dużo ich umiera. W pochodach okazują wiele wytrwałości, w rzemiosłach zaś zdatności. Wotiacy nie są poddani panom, należą bowiem do dóbr koronnych i dlatego wolniejsi niż szlachetcy chłopi. Zbrodniarzy i złodziei mało jest pomiędzy nimi ale też za to mało jest ludzi rzeczywiście cnotliwych. Śpiew ich jest zbiorem przeciągłych i smutnych tonów, nawet wesołością zaprawiony smutnej cechy nie traci. Zresztą podobnie jak ich pobratymcy, czuwasi i czeremisi, mało mają własnych pieśni i rzadko śpiewają. Tańców ich nie widziałem. Język ich różni się znacznie od czuwaskiego, chociaż oba wyrosły z fińskiego pnia. Niedługie rokować mu można trwanie, bo ubogi wyrazy pierwotne własne coraz bardziej zanieczyszcza się moskiewszczyzną. Botjacy czcili dawniej keremetia, Wiara więc keremetiowa, jak się pokazuje, jest wspólną wiarą wszystkich fińskich ludów i ona bardziej upodobniła je między sobą niż język. Przy szczęśliwszych okolicznościach wspólna wiara mogłaby posłużyć za cement spajający te rozpieszkłe i obce sobie fińskie ludy w jeden naród, Lecz ani najazdy, ani ujarzmienia nie potrafiły ich zbić w kupę i nie utworzyły narodu, a dzisiaj nie pora już i nie czas tworzyć się i kształtować naród, były na to średnie wieki. Dzisiaj narody zupełnie z wykończoną i doskonałą narodowością weszły na kolej cywilizacji. Nie tworzą już narodowości, ale ją doskonalą. Cywilizacja szybkim pędem wszystko wokoło siebie zagarnia. Który lud więc jest poza nią, nie ma historii i nie był państwem, nie będzie niem już nigdy, bo cywilizacja go pochłonie. Przemieni w naturzy i nie da czasu ukształtować się w naród. Z charakteru, z języka, z wiary i z obyczaju dotąd nie wydobyli ducha narodowego. Zginąć więc muszą, bo, powtórzmy jeszcze raz, obok kwestii politycznych, socjalnych i narodowych, które zajmują ludzkość, narody nowe tworzyć się nie mogą, bo działalność narodów starych czy to usiłujących wskrzesić swój byt i rozwinąć świetnie na polu cywilizacji narodowość swoją lub też dążących do politycznej potęgi i doskonalszej społecznej organizacji, lub wreszcie przez przemysł, handel, nauki rozszerzających wpływ cywilizacji na cały obszar ludzkości. Przy takich powszechnych dążeniach te tylko ludy istnieć mogą, które już były i są narodami i mają w sobie potęgi stałe, trwałe, dawno wyrobione, duchowego życia. Patrząc na nieśmiałą, głupowatą postawę Wotjaków, zdaje się mi, iż czytam na ich czole napisany wyrok niesprawiedliwych historycznego przeznaczenia, skazujący ich na nicość, na martwy materiał, na wieczne zaginienie. Wotjacy mieli pierwotne siedziby swoje w Syberii nad Jenisejem, skąd w dawnych wiekach przenieśli się nad Kamę i Wiatkę w okolice, które dzisiaj zamieszkują. Mieli tutaj nawet książąt swoich, których Tatarzy pokonali i ujarzmili. Wychowani w niewoli zrośli się z nią i zamienili ją w drugą naturę. Z tatarskiego przeszli pod gorsze, moskiewskie jarzmo i konają ukołyski, nie ogłosiwszy pieśni swego żywota. Trudnią się uprawą roli, myślistwem, pszczelnictwem i hodują wyborne konie, również mają dosyć bydła, w miastach służą lub trudnią się rzemiosłami. Szlachty i kapłanów własnych nie mają. Wszyscy przejęli grecko-rosyjską wiarę. Część jednak keremetia i zabobony dziwna dawnej wiary dotąd się utrzymują, lecz nie w takiej sile jak między czeremisami i czuwaszami. Sami siebie nazywają utmurt, to jest ludzie. Mieszkają w znaczniejszej liczbie wwiackiej guberni, w mniejszej liczbie orenburskiej. W obu tych guberniach jest ich przeszło 110 tysięcy. Prócz tego mieszkają w kazańskiej guberni, w powiatach kazańskim i sąsiednich, i permskiej. Zajęty obserwowaniem nowego ludu i w dalszym ciągu drogi, Przypatrywałem się mu ciekawie i nie zważałem już na błoto i łańcuchy. Wieczorem przeszliśmy do pół etapu, z którego nazajutrz wyruszyliśmy o świcie. Dla niepoprawnego radia pl czytała Katarzyna.